Johannes 14 Drugie miejsce z Jana 14 Johannes 14, wers 18 14 rozdział 18 wiersz Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was und die aus und 22. I trzecie miejsce z objawienia 22 rozdział 12 und 13. Objawienie 22 rozdział 12 i 13 1. Oto przyjdę wkrótce, Ta zakłada moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Dreimal haben wir diese Worte gelesen, ich komme. Trzykrotnie czytaliśmy te słowa Ja przyjdę W tym pierwszym miejscu z Hebrajczyków 10 rozdziału Mowa jest o przyjściu Pana Jezusa Przed dwoma tysiącami lat na tą ziemię Jego przyjście w, tej, w tym uniżeniu Sein um den willen Gottes zu tun przyjście, by wypełnić wolę Bożą. Der Schreiber dieses Briefes macht klar, dass der Wille Gottes nicht durch die Opfer im Alten Testament ausgeführt werden konnte. Pisarz tego listu uzmysławia nam, że wola Boża nie mogła być spełniona czy wypełniona przez ofiary starotestamentowe. Unmöglich konnten diese Opfer wegnehmen. Nie było możliwe, by te ofiary mogły zwładzić grzechy. Sądz, hätten sie ja aufhören können. Bo w przeciwnym razie mogłyby być tylko raz złożone i nie trzeba byłoby ich więcej składać. Ale jak ten list był pisany, to te ofiary każdego dnia były ciągle składane. One nie mogły zgładzić raz na zawsze grzechów. I wtedy powiedział Jezus, Sie ich komme. I wtedy Pan Jezus powiedział, oto przychodzę. Wir in den und eines in der w wierszach 5 i 6 czytając je możemy być takimi mimowolnymi słuchaczami rozmowy, która miała miejsce w wieczności. To jest syn który znał ten willen do Vaters. Tu jest przedstawiony syn, który zna wolę ojca. i ich komme, przyjdę, przychodzę. bo te des Alten Testaments konnten deinen Willen nicht erfüllen. nie były w stanie wypełnić swojej woli. alle vier Arten von Opfer des Alten erwähnt. I są tu wymienione cztery rodzaje tych ofiar starotestamentowych. Die Schlachtopfer und Speisopfer in Vers 5. Hier unten die krwawe i ofiary czy dary. Das sind są... die Friedensopfer, diese unblutigen Opfer, Speisopfer, to są te bezkrwawe ofiary pokoju. Und dann die Brandopfer, die Opfer für die Sünde in Vers I szósty wiersz, całopalenia i ofiary za grzechy. Wszystkie ofiary, jakie były składane w Starym Testamencie, można przyporządkować do jednej z tych czterech grup. I żadna z tych ofiar nie mogła wypełnić woli Bożej. W którym besteht ten wiersz tych ofiar? Na czym polegała o, wartość tych ofiar? Er darin, Jesus. Polega wartość tych ofiar na tym, że skazują na ofiarę Pana Jezusa. In jedem Opfer des Alten Testaments sah Gott das Opfer seines Sohnes. Każdy z ofiar starotestamentowych Bóg widział ofiarę swojego Syna. I ten Syn odpowiada tutaj oto przychodzę. Ten, który zna wolę Bożą, przychodzi, by ją wypełnić. I mówi w wersji 5, że w tej chwili jesteś mi Piąty wiersz mówi ale, ścia, ale ciało dla mnie przystosobi Tu ist ten cud, das Wunder dass er gezeugt ist von Gott dem heiligen Geist cud, że został zrodzony z Ducha Świętego Bóg przysposobił mu to ciało To jest geschehen przez die Zeugung Geist To stało się przez to zrodzenie z Ducha Świętego. I tak przyszedł on na tą ziemię. Prawdziwy człowiek, narodzony z kobiety, zrodzony z Boga, z Boga Ducha Świętego. I dlatego też jako człowiek, Syn Boży czysty i święty, bez grzechów. I tak też przyszedł, by wolę Bożą wypełnić. Gdybyśmy ten wiersz przeczytali w psalmie 40, tam jest napisane, uszy mi przygotowałeś. Zapytam teraz pytanie do dzieci. Wofür braucht man oren? Co potrzebujemy w naszych uszu? Oren, die braucht man, um zu hören. Po to, by słyszeć, by słuchać. Und zwar hören, damit man es dann tun kann. I po to słuchać, aby to później wykonać. Jezus kannte den Willen Gottes, ja, in sozusagen gehört. Pan Jezus znał tą wolę Bożą, można powiedzieć, że On ją usłyszał. Aber um ihn zu tun braucht er ein Leib. Ale by ją wypełnić, potrzebował ciała. Musiał stać się człowiekiem. I w ten sposób też on przyszedł. I to też było dla niego radością. To było jego podobaniem, by wypełniać wolę Bożą. Kosztowało go to nieskończenie wiele. Wir haben daran gedacht, wie er gebetet hat in Getsemane. Das wspominaliśmy to, jak on modlił się w Getsemane. Aber er wusste, der Wille Gottes konnte nicht ausgeführt werden, ohne dass er diesen Kelch trank. Alle To czytamy w dziesiątym wierszu. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Durch diesen Willen Gottes sind wir geheiligt. Tą Wolą Bożą jesteśmy uświęceni. Für tatsache, dass der Glaubende in dem Herrn Jezus vollkommen gemacht ist, was seine Stellung angeht, werden hier drei Beweise genannt dlatego tego faktu, że Pan Jezus był święty, są tutaj wymienione trzy e, rzeczy. I to jest doskonałe świadectwo. Pierwszy powód to jest wola Boża. Drugi. To jest wola Boża że stało się to, to przez ofiarę ciała Pana Jezusa. i on został tylko raz ofiarowany. gibt es drittens in Vers 15 das Zeugnis des Heiligen Geistes. I w 15. wierszu mamy to świadectwo Ducha Świętego. kein Mensch kann ein zuverlässiges Zeugnis Wiecie, żaden człowiek nie jest w stanie dać bardziej wiarygodnego, wiarygodnego świadectwa. Bo skąd miał, żeby człowiek znać tę odwieczną wolę Bożą? Ale Bóg Duch Święty jest tym dobrym świadkiem tego. І тому, що Бог Дух Святий говорить, грехів їх і неправості їх не спомню більше. Як же це добре, що Господь Ісус сказав: Ото я приходжу, щоб виконати волю Твоєю в Боже. І додає, in der Rolle des Propheten von mir geschrieben. Idodaj jeszcze zwoju księgi napisano o mnie. Wir haben gesehen, das не було тоді Старого in А Ewigkeit не der Zeit. Die so meňaliśmy Des oder des to jest ta księga woli, albo księga postanowienia Bożego. Der Jesus, er ist der der in I Pan Jezus jest tym punktem, punktem centralnym, tym e, zarodkiem tego wszystkiego. Sind wir, dass er ist. Jakże wdzięczni jesteśmy, że On przyszedł. Gehen zu der Do drugiego miejsca przejdźmy. Знову читали, що Пан dass der Jesus sagt, І він тут czytaliśmy, в pan Jezus mówi тут to przychodzę. I on tutaj spricht er in die Gegenwart. I Я mówi bei den jüngern gewesen Und ihnen erklärt, ich gehe. Sie dem Ojca I ta droga prowadzi przez krzyż i przez grób. Ale tutaj mamy tą troskę pasterską Pana Jezusa. On też wiedział, że oni będą zatrwożeni. i pociesza ich. I ein Trost besteht darin, Z tej, um, jedna z tych pociech polega na tym, że on mówi, oto przyjdę. Ich lasse euch nicht als Nie zostawię Was jako sieroty. Ich komme przyjdę znowu do Was. Gerne vier davon I cztery aspekty chciałbym tutaj e, pokazać. Zegnungen, die wir in der Gegendwald genießen können. To są te błogosławieństwa, które teraz możemy się nimi rozkoszować. Po pierwsze, On przyjdzie do nas w osobie Ducha Świętego. To są te wiersze od 15 do 17. I to tak jest, że Duch Święty mieszka w nas. І з gesegnungen mit verbunden ist dem Є powiązane нашим błogosławieństwo який ist за sachwalter der sich unser sache annimmt er ist dem unserem oręndownikiem jesus christus człowiek w niebie jako nasz orędownik. I mamy też innego orędownika, czy drugiego orędownika, Ducha Świętego, mieszkającego w nas, jako boska osoba w nas. I on wstawia, zajmuje się nami, czy wstawia się za nami. On też pozwala, byśmy wciąż Byli w stanie rozumieć pisma. Er verwendet sich für uns und sag ja z nami. Er führt und leitet uns. Und rowaji nas czy dwie bereit uns jesteśmy gotowi by poddać się pod to prowadzenie? 24. Obrazem, piękny obraz na to mamy w I Mojżeszowej, 24. Tam jest postawione pytanie Rebeca. Knecht Czy ty chcesz pójść z tym mężem, z tym sługą Abrahama? Ten człowiek miał ją zaprowadzić do Izaaka wie der Heilige Geist uns zu ihm führt. To jest obraz tego, jak Duch Święty prowadzi nas do niego. I cóż mówi Rebeka? ist in dem Sinn. Tag, zum Licht. Uns vermutet, doch wir haben pozwolić albo by zaufać temu prowadzeniu Ducha Świętego. By wziąć Słowo Boże, aby ono nam świeciło na tej drodze. Bo Często jest tak, że my te rzeczy bierzemy sami w swoje ręce. I poszukujemy takiego czy innego doradcy. Jak chcemy się dowiedzieć, jak się jakąś sprawę załatwia, włączamy internet i YouTube. Bo przecież jakiś tam filmik instruktażowy musi być tam dostępny. Ale odpuśćmy die Führung des heiligen geistes zu erleben doświadczyć prowadzenia ducha świętego nie zostawiajmy słowa bożego ale odpuśćmy te nasze własne życzenia i nasze własne plany to jest błogosławione dieser heilige geist macht uns den jesus groß Bo ten Duch Święty sprawi, że Pan Jezus będzie coraz większy w naszych oczach. Ileż błogosławieństw jest z tym zawartych, że Pan Jezus powiedział, przyjdę do was w postaci Ducha Świętego. I druga rzecz, przyjdę do was, ja sam. To widzimy w wierszu 20. Er ist auch Christus in meinem Vater, wie Johannes mówi, ja idę do ojca und ihr seid in mir, aber ich ist durch ze mno und ich bin in euch. Ah ja, ihr ist durch ze benni, ja was. Er selbst ist in uns. Von uh, saun jest w nas Kraft des heiligen Geistes, moc schreibt an die Kolossen: Christus in euch. Kolosser, Christus er betet für die Ephesos gro się za etiojanami aby Chrystus przez waszą wiarę zamieszkał w sercach waszych sam Chrystus w nas on sam i trzecia rzecz mamy trzecią rzecz mamy w 23 wierszu Jesus Jezus mówi jeśli kto mnie miłuje ganz persönlich jeśli ktoś osobiście tu du komme. O Tobie jest mowa. Czy Ty miłujesz Pana Jezusa? Ta miłość okaże się. Sie zeigt sich im gehorsam? Pokaże się w posłuszeństwie. Lieb, er Jeśli ktoś mnie miłuje, to słowo moje zachowuje. Und was wird das Ergebnis sein? A co jest rezultatem tego? Mein Vater wird lieben. Ojciec mój będzie go miłował. Jest to szczególny, możemy doświadczać szczególnego rozkoszowania się tą miłością Ojca. I druga rzecz. Ja i Ojciec. We werden kommen. Przyjdziemy. I u Niego zamieszkamy. To jest ta przeżyta, czy społeczność, którą ciągle możemy przeżywać. Ja przyjdę do Was. Czwarty punkt, to mamy w wierszach 27 i 8. Pochłóż, przyjdę do Was z moim pokojem. Ich gehe nicht zum vater ohne euch frieden frieden mit gott zurückzulassen nie odchodzę do ojca nie zostawiając wam pokoju z wogiem frieden lasse ich euch pokój zostawiam wam aber vom vater aus wo ich als verherrlichter mensch sein werde gebe ich euch meinen frieden alle Зігнуми, які ми в іншому місті геністемі. Це ті благословістя, які зараз можемо додатчувати. Зігнення ми віглесі. Я віглі віглі. Пріхідемо вкрутце. про Його віглі віглі віглі І це є два аспекти. перший аспект, pierwszy on przyjdzie by nas pochwycić. to jest nasza nadzieja i to na co oczekujemy I o tym jest mowa w 7 wierszu 22 rozdziału objawienia ich komme bald przyjdę wkrótce I błogosławieni do tego momentu są ci, którzy strzegą słów prorokstwa tej księgi. Drugi aspekt jest objawienie, jego objawienie się w mocy i chwale. I o tym jest mowa w dwunastym wierszu. I w połączeniu z jego objawieniem się Jest też mowa o sądzie. To jest znaczenie słów, a zapłata moja jest ze mną. Jakże, jakże możemy być szczęśliwi, że Pan Jezus co do przyszłości naszej powiedział, przyjdę i uzupełnia to jeszcze mówiąc przyjdę wkrótce i przedstawia się w trzynastym wierszu jako alfa i omega jako ta, ta cała zawartość słów albo wszystkich słów Bożych Er stellt sich vor als der erste und der letzte. Przedstawia się jako як i ostatni. Ganz die ganze Offenbarung des Wesens Gottes, dessen was Gott ist, jako to Wszystkie, wszystkie drogi Boże mają swoje spełnienie w Panu Jezusie. Jakże wielkim Ty jesteś. I jakże bardzo On się uniżył, gdy przyszedł, by wypełnić wolę Bożą. Możemy Go przeżywać każdego dnia. Bo on też do nas skierował te słowa przyjdę do was, nie zostawię was samymi. I jakże cieszymy się, że on powiedział przyjdę wkrótce. I wtedy zobaczymy go takim, jakim jest. To podana pieśń 23. Kajski Żelita, Pion Nańczyk.